A czy to nie jest czasem ta, tak najbardziej przez obywateli Izraela, wyczekiwana informacja? Panie doktorze Zagdański? Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem Stefan Kosiewski, witam serdecznie we wtorek, 20 lutego, Anno Domini 2024. Szczęść Boże Państwu, Gott. Shalom, szalom, habemus papa. Jan Paweł II przemawiał do serc różnymi językami. Zdravstwujcie, halo. Zbigniew Ziobro, małpa sejm.pl. Ostatni raz wziął udział w głosowaniu nr 53 na pierwszym posiedzeniu sejmu, punkt 25., Zmiany w składach osobowych, komisji sejmowych, druk numer 70, 29, 11, 23 o godzinie 20.16. Wybór do składu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz komisji odpowiedzialności konstytucyjnej posła Zbigniewa Ziobro. To link, obacz. Głosowało 442 posłów za 179 przeciw 250 głosów. Wstrzymało się 13, nie głosowało 18. Wyniki indywidualne w załączeniu y, PDF. A czy to nie jest czasem ta tak najbardziej przez obywateli Izraela wyczekiwana informacja, panie doktorze Marceli K. Dot Zbigniew Tadeusz Ziobro, kandydat na posła w okręgu 23, pozycja pierwsza na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskał mandat 11,07% poparcia na Podkarpaciu, liczba głosów 74,592, okresowo niezdolny do pracy. Tu link, kliknij obacz. Ostatnie przegrane głosowanie zadecydowało o przejściu Zbigniewa Ziobro na chorobowe. W dniu 6 grudnia 2023 nie wziął już były wicepremier, minister sprawiedliwości i prokurator generalny RP udziału w sześciu głosowaniach tego dnia. Ostateczna porażka posła we własnej sprawie, stała się końcem końców apokaliptyczną przyczyną jego nieobecności w pracy, która następnie już tylko formalnie została usprawiedliwiona pisemnie atestem lekarskim. Do nieformalnego przekręcania kota ogonem, ściemniania i zadymiania sprawy, obracania skutków przyczynę, Nikczemnego przekabacania ewidentnego bumelanstwa, dekownika w okropną, przerażającą niczym prawdziwie bezlitosny dla każdej dziewicy i każdego młodzianka średniowieczny smok wawelski, na sam tylko dźwięk tego słowa. Rak czy smok, nowotwór, HIV, COVID-19. Pandemia psychozy na myśl o tej cholerze. Narzuciło się w głównej mierze grzeszne i przestępcze mataczenie przez kolegów partyjnych Zbigniewa Ziobro 18 mandatów sejmowych, tak przepraszam, 18 mandatów sejmowych zamanifestowane na czczo, to znaczy na jeden prostacki sposób głoszenia na suche gardło haseł propagandy sukcesu zwalczania raka, choroby nowotworowej różnymi terapiami, albowiem żaden z partyjnych świadków procesu chorobowego nie raczył sobie niestety zrobić historycznej fotki pamiątkowej smartfonem ułoża pozbawionego włosów od chemioterapii potencjalnie śmiertelnie chorego szefa partii. Aczkolwiek nie przeszkodził nikczemnikowi żadnemu brak najmniejszego dowodu wiarygodności, roztaczanych patologii szatańskich zaiste wizji, czyż by bliskiego, nie daj Bóg, skremowania się być może figuranta wzorem słupa miliardera Jana Kulczyka, Syna Pułku, syna Henryka Kulczyka stajnych służb wojskowych Ludowego Wojska Polskiego, prawdziwych autorów transformacji własnościowej i ustrojowej PRL w tzw. Polskę po Magdalence 89, pomyśli generała Janiszewskiego, rezydenta GRU na słupa generała Kiszczaka z innymi. Zasłupy Solidarności robili naówczas Lech Wałęsa, Lech Kaczyński i tym podobne. Jak już i budynia Adamowicza z loży Stella Maris na wschodzie Gdańska, na północ od Miraży wiatrakowych inwestycji wysokoenergetycznych Chińskiej Republiki Ludowej w Gdyni, notabene w tym przypadku także Fotografa przy tym nie było. To znaczy, nie ironizując, zauważyć jednak wypada, że nie zrobił sobie niestety żydokatolicki arcybiskup Gdańska, mniejsza, o nazwisko hulaki i pedała, kapelana wojskowego, pamiątkowej fotografii do archiwum muzeum archidiecezjalnego, ze zwłokami namaszczonymi rzekomo własnymi dłońmi przed dokonanym aktem kremacji ciała na suchy proch. Po niezwykle długim, albowiem ponad 27-minutowym wy, wy, wypompowywaniu wielu litrów krwi upuszczonej ponoć z otwartych na całego ran Włócznią świętego Maurycego, pomnikowego Posejdona, przez wyznaczonego i spreparowanego w tym celu figuranta, skazanego tymczasem za czasów ministra sprawiedliwości Ziobro, krwi wylanej na scenie, a niewidocznej dla niewtajemniczonego warka na sztuki królewskiej, każdego kto wpatrzony w światełko nawalnego idące do wsiaka nieba jak alchemiczna woda, niemocząca rąk przy sztucznym oddychaniu i uciskowym masażu siłowym serca, bez okolicznościowego umoczenia sobie dłoni przez pracowitych masażystów juchą ulaną przy ugniataniu korpusu ciała, w klatkę piersiową, nożem ugodzonego, ani zastępca i następca prezydenta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz z córką Zosią, kropla w kroplę, bez konieczności przebadania DNA poprzednika, na urzędzie włodarza miasta Gdańska, który za życia jeszcze zdążył zatrudnić kopertowego księdza Sawicza z partyjnej spółki srebrna PiS, Jarosława Kaczyńskiego na popłatnym etacie referenta we Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Gdańska. Nie miała głowy także do czysto dokumentacyjnego upamiętnienia tradycyjnym zwyczajem polskich rodzin, tą ostatnią fotografią ze studiującymi w USA córkami nad zwłokami ojca ukochanego, złożonymi w trumnie, spiesząca po immunitet europosłanki, uniewinniona, współoskarżona w różnych sprawach mafii na Pomorzu Gdańskim, jakże ciepła wdowa, nieruchomości, a może i raket od spółki w Lipsku, etnicznie propolska z domu Abramska, gorąco nawołująca do walki z mową nienawiści, przy poparciu znajomej senator z do amerykańskich w USA. Wasze ulice w Stanach, nasze mieszkania w Trójmieście. WIWA.pl. Ludzie, news, córka Aleksandry Durkiewicz, kto jest ojcem, ile lat ma Zofia, wywiad, tu link, kliknij, obacz, wysłuchaj. Wysłuchaj audio Gloria Magdalena Adamowicz w kongresie USA PD o 657. Studia et Hazarika. Zbigniew, Tadeusz Ziobro wpychając się z prezydentem Andrzejem Sebastianem Dudą sposobem na dwa baty w nomenklaturze brody świadka koronnego macierzystej prokuratury Ziobro w Katowicach do D wielkie. Punkt. Dosłownie, retorycznie, yy, otworu analnego, homoseksualnego Jarosława Kaczyńskiego. Uczynił to zło moralne, obiektywnie, z własnej i nieprzymuszonej woli. To jest grzech prawdziwej sodomii. Z woli przyzwolenia na mafijne warunki układu Deep angielskiego, angielskie, głębokiego państwa istniejącego de facto głęboko w dupie pomazańców, beneficjentów tzw. Polski po Magdalence 89, płytkiego państwa, kamieni kupy na grobie składanych na miejsce dłonią zmiatanych przez przychodzących, którzy mają wszystko w dupie poza karnym uznaniem dla tajnych, i nieautoryzowanych, to przytaczamy za tajnych, i nieautoryzowanych sieci władzy działających niezależnie od politycznego przywództwa państwa w dążeniu do realizacji własnych programów i celów. Koniec przytoczenia, powiada tak Wikipedia. Tu kliknij, obacz. Otóż owe własne programy i cele to są mity zwyczajne i niezmiernie wielkie, niezgłębione i niezaczęte łopatą nawet inwestycje państwa głęboko zadłużanego, fantasmagorie i gadane o chińskich smokach we Watykanie, podejmowanych przez Bergoglio, bezmyślnie na audiencjach po tym, jak święty Jerzy Patron rycerstwa chrystusowego przed dziesięciu wiekami rozprawił się raz na dobre i na zawsze już z onym smokiem, symbolem zła wszelkiego, zakładając solidne podwaliny pod morale i kulturę cywilizacji chrześcijańskiej tudzież bizantyjskiej na całym Bożym świecie. Tymczasem dzisiaj żydokatolicki smok zwanej drogi synodalnej episkopatu Niemiec Werefen obrzydliwie podnosi łeb i łapę. Naprawdę nasz skarb wiary, dziedzictwa oświeconej ludzkości. To też słusznie i zbawiennie papież Franciszek dał wczoraj znowu temu gadowi psztyczka w nos, usadzając buńczucznego biskupa Limburga, któremu, jeśli mało, to może wnet jeszcze i mieszkanie służbowe stracić. Wzorem kardynała, burkę, jeśli nie przestanie rozwalać kościoła świętego. Smok czekający kolejce do rozliczenia. Zmora energetycznych ferm wiatracznych na Bałtyku. Kuzynki premiera Mateusza Morawieckiego. Nepotyzm, która bezwstydnie podmyła się po skasowaniu. Harpia i meduza Centralnego Portu Komunikacyjnego. Elektrownie Ostrołęka, etc. Gorgona w rzekomo zapotrzebowanie Stanów Zjednoczonych na bazy samolotowe, filie KL Guantanamo na Mazurach, KL Auschwitz Guantanamo na Mazurach, chociaż ostatnio najlepiej chyba kłam jasno położyły założycielskiej tezie fałszywych budowniczych w Polin Dudy i Szewacha Weissa bazy lotnictwa amerykańskiego. Fortu Biden Trump w Europie, imienia Andrzeja S. Dudy. Zamiast lokalnego lotniska, imienia Bolka Wałęsy w Gdańsku. Nieprzerywane loty bombowców startujących z bazy w Teksasie do załatwienia misji pokojowej w Jemenie. Z celami wyznaczonymi jako terrorystyczne. Samoloty dalekiego zasięgu, bez korzystania ze służalczych usług pośredników, sprowadzających się do służalczej roli podnóżków imperium, w banasowych republikach posowieckich, RWPG i byłego układu warszawskiego, w najlepszym stylu szkoły GRU w Moskwie. Kwaśniewski, Merkel. Absolwenci krótkich kursów językowych z natury nadają się chyba na honorowych członków KTWIAKA. Prorektorowi Szkoły Zdrowego Zmysłu. Poddaje się zatem niniejszym powyższe pod uwagę. Prezydent Et Drogi Aleksieju Nikołajewiczu, Z uważaniem z najlepszymi pozdrowieniami. Stefan Kosiewski, założyciel Polskiego Komitetu Narodowego Klub Absolwentów Wojennych Instytutu Zagranicznych Języków, Czerwonej Armii, Rosja, Moskwa i tak dalej. Numer adres, telefon. Marcelli K. Król, doktor nauk ekonomicznych. O sprawie pisze Bloomberg, który powołuje się na wstępne dane Izraelskiego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że PKB kraju skurczyło się o 19,4% w ujęciu rocznym w ostatnim kwartale 2023 roku. Krach gospodarki Izraela po wybuchu wojny skurczyła się o jedną piątą. Money Pl. Stefan Kosiewski, Ty, ja, polnisz z Kulturcentrum EV. Czy to nie jest czasem ta tak najbardziej przez obywateli Izraela wyczekiwana informacja? Panie doktorze Marceli Kadot Król? Czy może być lepsza podkładka do wniosku o dofinansowanie przez kongres USA? Duda z Tuskiem zostali jako płatnicy wezwani na dywanik do Białego Domu. W jednym dniu, 12 marca 2024, Polska zapłaci, jak zalemiesze, albo ich się upokorzy, i Andrzej Sebastian Duda odpowie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze za współudział w ludobójstwie z rozkarżenia Republiki Południowej Afryki. A TV Oscar dostał przecież złoty medal Rathenau z rąk I.M. Erika, która załatwiła immunitet dla von der Leyen z domu Aldi po tym jak nie zauważyła na fotelu ministra RFN, że wyprowadzono z kasy Federalnego Ministerstwa Obrony 600 milionów euro na tak doradców pozaresortowych. I dzisiaj dostała poparcie CDU na drugą kadencję w imieniu Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Komisja w Brukseli odbuduje zachodnią Ukrainę ze zniszczeń wojennych, zaś reparacje wojenne tzw. Polski po Magdalence 1989 zostały wstępnie uczciwie określone na poziomie 19,4% PKB państwa Izraela w ujęciu rocznym w ostatnim kwartale 2023 roku. Żal mi Żydów pod ich kierownictwem. Z szacunkiem, Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem do usłyszenia. glikaw